Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 17-15 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego żąda po decyzji NSA Słabomir Cenckiewicz. Co najmniej cztery osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. Turcja w szoku po strzelaninach w szkole. Było mistrzu zwolni i teraz jest mistrzu pomyśl. Rusza nowa kampania skierowana do użytkowników dróg. Szef BBN żąda dymisji szefa służby kont wywiadu wojskowego Jarosława Strużyka. To odpowiedź Słowomira Cęckiewicza na decyzję naczelnego sądu administracyjnego, który oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera, a chodzi o cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.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 Wewnętrznego może przyznać poświadczenie bezpieczeństwa. Na dziś pan Cęckiewicz nie ma dostępu do wszelkich danych, które mają z tajne, ściśle tajne, są kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Słowo Cęckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów dotyczących planów Warta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 26-latka, który zmarł, zmarł po strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej. Na jego ciele zidentyfikowano w sumie pięć ran postrzałowych. Śmiertelny miał być ten ta, miała być ta wymierzona w klatkę piersiową, powiedział rzecznik prokuratury okrągowej w Świdnicy. Kolejnym krokiem prokuratury będzie powołanie biegłego, który odtworzy tor lotu pocisków. Do strzelaniny doszło w piątek. Podejrzany instruktor strzelectwa Borys B. twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej. Usłyszał zarzut Zabójstwa Został aresztowany na dwa miesiące. Nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Dwie strzelaniny w szkołach na południu Turcji. W ciągu dwóch dni nie żyją co najmniej cztery osoby. Kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawy badają śledczy, a władze zapowiadają konsekwencje wobec odpowiedzialnych za zdarzenia. Do najnowszego ataku doszło w Kahraman Marash. Uczeń ósmej klasy zastrzelił nauczyciela i troje uczniów, ranił 20 osób, po czym popełnił samobójstwo. Według władz użyta broń mogła należeć do jego ojca, byłego policjanta.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 Śledczy badają okoliczności obu ataków i sprawdzają, czy nie doszło do zaniedbań w systemie bezpieczeństwa szkół. Janolęcki, Polskie Radio. Terminy prac na budowie elektrowni jądrowej w Lubiatowie Kopalinie niezagrożone zapewnia Bogumiła Ożarska-Karbowiak, wiceprezeska polskich elektrowni jądrowych. 12 kwietnia w nocy spłonęły maszyny wykonawcy przy drodze dojazdowej na plac budowy. Nad wyjaśnieniem przyczyn pracują odpowiednie służby. Brane są pod uwagę różne scenariusze. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wejście w taką decydującą fazę rozwoju tego projektu to również zainteresowanie służb obcych wywiadów. Jest na pewno wzmożona ta działalność. Musimy być tutaj bardzo ostrożni. Według przyjętego przez rząd planu pierwszy blok elektrowni zostanie uruchomiony w 2033 roku. Mistrzu Pomyśl to nowa kampania PZU i Policji. W ten sposób jej twórcy zwracają się do użytkowników jednośladów, rowerów, motocykli i hulajnóg elektrycznych. Akcja jest kontynuacją działań Mistrzu zwolniń, która, Zwolni, która apelowała do kierowców, mówi prezes PZU Bogdan Benczek. To polega na tym, żeby budować świadomość i odpowiedzialne zachowanie w ruchu drogowym. Spoty, które będą w telewizji, które będą w kinach, to także billboardy, które pojawią się przy ścieżkach rowerowych, jak również różnego rodzaju eventy. Biceszef Policji nadinspektor Roman Kuster podkreśla, że liczba wypadków z udziałem kierujących jednośladami spada, ale nadal wiele śmiertelnych wypadków wynika z nierozwagi tych użytkowników dróg. Uważam, że większość myśli, ale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 W latach 2023-2025 użytkownicy rowerów, moto, rowerów, motorowerów i hulajnóg elektrycznych spowodowali ponad 7800 wypadków, w których zginęły 630, zginęło 638 osób, a ponad 7700 zostało rannych. A spoty w ramach kampanii wyreżyserował uznany twórca Jan Komasa. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 17.5 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Sporo dzieje się na polskich parkietach. Siatkarze walczą o piąte miejsce. W pierwszym meczu AZS Olsztyn wygrał ze Skrą Bełchatów 3-2. Gra się do dwóch zwycięstw. A dziś w Rzeszowie nie lada atrakcja. Pierwszy mecz o Mistrzostwo polskich Siatkarek. Deweloper Rzeszów podejmie budowlanych Łódź. To szósty finał Rysic, ale po raz pierwszy bronią tytułu. Katarzyna Wenerska. To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 A za oceanem w turnieju Play In trwa walka o play-offy NBA. Przepustkę wywalczyli już koszykarze Portland Trail Blazers. W nocy Charlotte Hornets wygrali z Miami Heats.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 Czekamy na rozpoczęcie pierwszego w tym sezonie na Mączce. Pojedynku i Świątek w Stuttgarcie. Po drugiej stronie siatki stanie Niemka Laura Ziegemont. Planowany początek pojedynku o 18.30. W nocy na wschodzie słabe opady deszczu najchłodniej na pomorzu w armii w centrum około 1 stopnia, poza tym przeważnie od 5 do 9. Jutro w ciągu dnia od 10 do 20 stopni najcieplej na południowym zachodzie może odrobinę popadać między innymi na wschodzie i południu. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Ile my tu mamy? 8 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Poznański tor wyścigowy został zamknięty, bo generuje hałas. Nikt nie mówi tutaj o tym, że tor Poznań bezpośrednio sąsiaduje z lotniskiem Poznań-Krzesiny, czyli zarówno tam startują samoloty pasażerskie, ale również wojskowe. Dodaje to pikanterii całej sytuacji, potwierdzą państwo, prawda? Dzwonią państwo też w sprawie tego, że poseł Mejza znowu łamał przepisy drogowe w sprawie tak zwanych świętych krów, o których tam wspominał pan o pośle, który zbiera punkty i nic go za to nie spotyka. Uważam, że od dłuższego czasu mamy kryzys, jeśli chodzi o elity nasze polityczne, zarówno posłowie, jak i senatorowie i to sprawa z lewa przez centrum. Wszyscy są pozbawieni jakiejś przyzwoitości. Obserwując od jakiegoś czasu i słuchając posła Mejzy, to mam takie nieodparte wrażenie, że jednym z kryteriów zasiadania w władzach poselskich powinno być danie pozytywnie testu na inteligencję, o arogancji i bucie już nie wspomnę. Test na arogancję i butę. Jak by mógł wyglądać? Może Państwo coś podpowiedzą. Dwie dwójki, siedem trójek, linie otwarte, Jacek Frencel przy telefonie, a ze mną, poza nim także Michał Danieluk i Michał Wiątkowiak. I w tym składzie z Państwem jesteśmy do dziewiętnastej. Like you, Edwin Collins w trójce, 12 minut po godzinie 17. Dziś zwycięski lider partii TISA, Peter Modior, rozmawiał z prezydentem Węgier o objęciu władzy w tym kraju. Łączymy się teraz z naszym stałym korespondentem na Węgrzech, Piotrem Piętką. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiejsze spotkanie oznacza, że Madziar jest nominowany na stanowisko premiera? Jeszcze nie. E, a przede wszystkim dlatego, że jeszcze nie mamy ostatecznych wyborów wyników, wyników wyborów e, tych niedzielnych. Oczywiście wiemy i tutaj raczej nic się nie zmieni, jeśli chodzi o to, że Peter Modior i jego partia e, mia, ma, będą miały dwie trzecie większość bezwzględną w tym nowym węgierskim zgromadzeniu narodowym. Natomiast no, mogą być drobne wahania, to na przykład dlatego, że e, dopiero dzisiaj ostatnia urna wieczorem, późnym wieczorem doleci z Wellington, ze stolicy Nowej Zelandii. Tam jest bodajże w tej chwili 150 głosów, ale jeszcze jest e, ponad 80 urn, które mają do dzisiaj, mają właśnie na Węgry przylecieć z placówek zagranicznych. Wracając do spotkania prezydenta. Prezydent poprosił, po pierwsze tak relacjonował on sam, ale także Peter Modior, po pierwsze pogratulował Peterowi Modiorowi wielkiego zwycięstwa w tych wyborach, a po drugie poprosił go o to, że jako lidera większości, żeby sformował rząd, aczkolwiek to jeszcze nie jest formalna nominacja. Peter Modior, tak jak powiedział nam dziennikarzom, po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego z pałacu Szandora dokładnie, że on także poinformował prezydenta, że po pierwsze poprosił go o, e, o dymisję, to znaczy poprosił, żeby najpierw prezydent szybko zwołał e, parlament i to ma się stać. E, o, ostateczny termin to jest 12 maja, ale prezydent powiedział, że postara się, żeby to było między 4 a 7 maja. E, po drugie poprosił właśnie, żeby szybko nominował prete, premiera na premiera Petera Moniora i po trzecie poprosił go właśnie o dymisję. E, no i posłuchajmy, bo okazuje się, że prezydent nie powiedział nie.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 a Peter Modior powiedział więcej, że jeżeli tego prezydent nie zrobi, to on użyje tej większości dwóch trzecich, aby odwołać prezydenta. No i pytanie potem, w jaki sposób zostanie powołany nowy prezydent. Peter Modior także dodał, że, że jest w stanie oddać część swoich kompetencji jako premiera właśnie na rzecz prezydenta. I być może wtedy trzeba będzie się zastanowić, czy prezydent nie powinien być wybierany w wyborach powszechnych. Ja tylko króciutko powiem, że u prezydenta był także Viktor Orban razem ze swoim koalicjantem Żoltem Szemieniem. Szymienem, ale oni nie wyszli do nas. Nie wiemy, co tak naprawdę prezydent powiedział i co Wiktor Orban powiedział prezydentowi. Był także Laszlo Leotorockaj, przedstawiciel trzeciej partii w parlamencie. Sześć głosów prawdopodobnie będzie miała skrajna prawica, czyli Michozang, czyli nasza ojczyzna. On powiedział, że on uważa, że prezydent nie powinien, nie powinien rezygnować, a Peter Monior nie, powi nie powinien go szantażować swoją większością dwóch trzecich. Ten ostatni przez Ciebie wymieniony, lider Tisy, był też zaproszony rano do publicznych mediów i to była jego pierwsza rozmowa z dziennikarzami tych mediów mhm. od półtora roku. Czy tam jakieś ważne deklaracje się pojawiły? No to jest ważne z punktu widzenia na przykład właśnie tych mediów publicznych. Peter Madior już wspominał wcześniej, że zawiesi, e, zawiesi funkcjonowanie nie całych mediów publicznych, ale tej części informacyjnej, zarówno radia, zarówno telewizji, jak i węgierskiej agencji prasowej. Powiedział e, właśnie w tych, w tych mediach publicznych, to były dwa wywiady w Radiu Koszut, to jest takie radio, coś pomiędzy Jedynką a Polskim Radiem 24, a także w stacji M1, pierwszy kanał, który jest całkowicie już od kilku lat kanałem informacyjnym, można powiedzieć złośliwie propagandowym. No więc występował, występował najpierw tu, potem tam i, i powiedział, że powstanie specjalna komisja. Ta komisja ma być złożona z przedstawicieli jego partii, ale także partii opozycyjnych, także innych środowisk pozaparlamentarnych. I tak komisja będzie musiała gwarantować właśnie tę bezstronność, tę obiektywność i ten pluralizm w mediach publicznych. Jeśli to będzie zagwarantowane, no to wtedy media sekcje informacyjne zostaną, zostaną odblokowane. Mówił także o tym, że są cztery kroki, które chce podjąć po to, żeby odblokować środki unijne. Rozmawiał o tym z Ursulą von der Leyen. Monior, wracając do, i do tego, i do tego, przypomniał redaktorowi z telewizji, jaka jest obecna sytuacja Węgier. Podczas, Podczas gdy Pan tu kłamał, tak, Węgry stały się najbiedniejszym i najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej. Wszystkie 26 państw członkowskich otrzymało fundusze UE, Panie Redaktorze. I wydaje się, że po to też leci premier Modioro jako pierwsza podróż zagraniczna Po to leci do Warszawy, żeby zapytać Donaldowska jak to szybko zrobić, jak szybko odblokować pieniądze unijne dla Węgier Piotr Piętka, korespondent stały Polskiego Radia na Węgrzech, dziękuję bardzo Dziękuję A to Pumping Blood, 17 minut po godzinie 17 Tu trójkę. Minut po 17. Teraz trójca będzie o pośle, któremu ciągle wolno i ciągle mało. Do 168 punktów karnych dodajemy kolejne 9. Łukasz Mejza dostał 17 mandat, tym razem nie zasłaniał się jak wcześniej immunitetem. Przyjął mandat za przekroczenie prędkości o 31 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu. Smutna historia. Kara jest jak najbardziej adekwatna, potrzebna i pożądana. Biorę oczywiście wszystko na klatę, trzeba to zapłacić, jest z tym zmierzyć. Ale 17 razy. Nie, no to tutaj pan. No, pan Podsumowuje wszelkie pan redaktor, pana przygody. Ale pan redaktor mówi o starych sprawach skumulowanych jeszcze tam z 2024 roku. Mam ciężką nogę, w żaden sposób mnie to nie zachowałem się źle, trzeba wyciągnąć wnioski, jeździć wolniej. Nie ma tutaj miejsca na swaniakowanie. Przepraszam, już jeżdżę wolniej po tej sytuacji. Natomiast tutaj przekroczyłem na drodze szybkiego ruchu. Zaznaczam. A poza tym pan poseł ma immunitet, którego prawie nigdy nie zawahał się użyć. Ale są ważniejsze sprawy, mówi partyjny kolega Michał Woś. Pan Służba Zdrowia się sypie, oczywiście wszystkie media o koledze mejzie. No siekaja i słusznie, posłowie to nie są święte krowy. Przepisy już tyle razy były zaostrzane, to jest kwestia egzekucji prawa i szybkiej reakcji, więc być może rząd powinien usprawnić procedury, żeby szybciej reagować. W tej sprawie i nie tylko w tej, ale ogólnie we wszystkich sprawach związanych z przepisami ruchu drogowego. Egzekwowanie w tym przypadku nic by nie dało, bo przepisy pozwalają posłom zbierać punkty karne w nieskończoność, jeśli nie zrzekną się immunitetu lub nie zostanie on im uchylony. Co więcej, po ich ewentualnym naliczeniu, by odzyskać uprawnienia, wystarczy zdać ponownie egzamin. Jeżeli ktoś kilkukrotnie zwiększa tą ilość punktów, to zdecydowanie nie powinien móc od razu zdać tego egzaminu. Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska, przewodniczący podkomisji do spraw transportu drogowego, drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ta karencja powinna być wydłużona. Kiedy w takim razie Mamy Ministerstwo Infrastruktury i będziemy z Ministerstwem Infrastruktury pracowali, aby takie osoby jak Mejza no nie wsiadały od razu za kółko po utracie prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury do zmiany przepisów nie jest niezbędne. Kwestie niezasłaniania się immunitetem w przypadku wykroczeń można by było uregulować zwykłym poselskim projektem. Sęk w tym, że od deputowanych za wiele wymagać nie można. I ma to też swoje plusy, mówi socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Ireneusz Krzemiński. Oni się głęboko wywodzą z polskiego kombinatorstwa i nie wiem, czy to bardziej nie jest wyrazem tego, jak przeciętnie ludzie się zachowują, niż to, że nam ma na nich szczególnie wpływać. To zaciela właściwie tę możliwość wpływu na zachowania innych. Co pan zrobi, jak będzie osiągnął? 18 mandat. Czy już osiemnastego nie będzie? Myślę, że te mandaty się nie będą, że nie. nie będą. No ale poważna deklaracja. Będzie osiemnasty, to co? To zobowiązuje się, że też, bo już za ten mandat, jak go dostanę w końcu, bo na razie go jeszcze nie dostałem, z października obiecałem, że wpłacam na cel charytatywny równowartość, to mogę z panem rektorem, może nie założyć się, ale solennie obiecać, że ten osiemnasty, jego równowartość też wpłacę na cel charytatywny. Popłat Ruskiego, który sprawą się zajmował, ta deklaracja nie usatysfakcjonowała. Gdyby tylko niebezpieczna jazda miała pomóc jakiejś fundacji, to mogłoby być zachęcani do przekraczania prędkości. Dlatego ostatecznie poseł Meiza zadeklarował inne rozwiązanie. Mówmy się, że jak będzie taki dłuższy okres bez mandatu, to też wpłacę, no, żeby pan dyrektor miał niczego życzyć i żeby to było korzystne dla wszystkich. To co? Trzy miesiące czy pół roku? Ja myślę, że spokojnie trzy miesiące wystarczy i potem śmiało proszę mnie szukać, otworzymy sobie ten wywiad i pan dyrektor mnie z tego rozliczy. OK? Dobra, jesteśmy umówieni. Paweł Turski w kalendarzu ma już zapisane 15 lipca, dzień rozliczenia. No chyba, że jakiś mandat nieco wcześniej wpadnie. Zamykam oczy, niech mnie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 Świeże mleko, mięso wołowe czy oliwki i korzystaj. A w kwietniowej supercenie do końca kwietnia. Mleko UHT 3,2% mleczna dolina 1 litr w supercenie. złoty 99 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Szczegóły na Biedronka.pl Biedronka. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać. Szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę molekinosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta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 Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kart, 6 na osobę, a woda mineralna cisowianka 49 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 6 z Kart, 24 na osobę. Kaufland.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 Dzień dobry, w studiu Pulsu Trójki poseł Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej Dzień dobry. i wiceburmistrz Ochoty Warszawskiej Dzielnicy Sławomir, Sławomir Cygler z partii Razem. Dzień, Dzień dobry. dobry panom, tematów mamy bardzo dużo, obfituje polityka w wydarzenia, więc pędźmy od razu, zacznijmy może od wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. I tu zacznę od pana posła Frysztaka, bo... Skąd ten pomysł, skoro hmm, Trybunał Stanu jest sparaliżowany? Przewodnicząca Manowska nie zwołuje posiedzeń w pełnej obsadzie. Czy to w ogóle jest sens teraz składania takiego wniosku? To, że któryś z, któraś z instytucji, w tym przypadku jeden z trybunałów, czyli z władzy sądowniczej, nie jest e, wolny od wpływu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, to nie znaczy, że mamy omijać możliwości, jakie daje nam konstytucja i jako większość e, rządząca będziemy kierować odpowiednie wnioski do odpowiednich organów, oczekując również, że osoby, które stoją na czele tych organów, będą wywiązywać się ze swoich obowiązków. Ja e, nie mam najmniejszych złudzeń co do zasadności i jakości przygotowanego wniosku i mogę już teraz powiedzieć, że w momencie, kiedy będziemy głosować taki, taki wniosek na sali plenarnej, ręka mi nie zadrży, tak samo jak nie zadrżała mi, kiedy głosowałem e, kilkadziesiąt razy o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, a na koniec o jego zatrzymanie. Człowiek, który niszczył e, w sprawie e, organy państwa niszczył y, system sądowniczy w naszym kraju, ale również nadużywał władzy do tego, by czerpać y, korzyści partyjne, korzyści finansowe, a jak y, twierdzą śledczy, być może również korzyści osobiste, y, to osoba, która musi odpowiedzieć przed wszystkimi organami państwa, które do tego zostały powołane. Na pewno musi odpowiedzieć przed prokuraturą i tutaj mocno liczę że na to, że y, y, zbignie w ziobro, czyli ten słynny szeryf Prawa i Sprawiedliwości, który innych nazywał miękkiszonami, będzie miał w sobie odwagę i wróci do Polski, odpowie przed polskimi, przed polskim prokuratorem, przed polskim sądem, a jeśli zostanie skazany, to będzie miał w sobie tyle odwagi, by nie uciekać przed wyrokiem. To jest jedna rzecz. Trybunał stanu to kwestia nadużycia władzy, którą miał jako minister i uważam, że pani Manowska, tak samo jak PiS, tak samo jak Orban na Węgrzech, na Węgrzech przeminie, tak tak samo jak święczkowski w Trybunale Konstytucyjnym i Polacy, Polki Polacy odzyskają zarówno e, m, Trybunał Stanu, Trybunał e, Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, bo to nie jest e, organ, który należy do konkretnej partii politycznej, nie należy do i nie może należeć do pis tylko należy do Polek i Polaków. To Skoro Pan już wywołał kwestię odpowiedzialności prawnej, kwestii immunitetu, to zapytam, kiedy odpowie za e, łamanie i to tak e, naprawdę poważne łamanie prawa drogowego pan poseł Mejza, któremu się udało już 17 razy popełnić wykroczenia i zdobyć e, niemal już 200 punktów karnych. Ja nie jestem e, ani komendantem policji, ani tym bardziej sądem, żebym mógł przepowiedzieć pani, kiedy będzie mógł odpowiedzieć z Musi informacji, które imunitetu. otrzymuje medialnie. Zrzekł się tego immunitetu. Tylko w tej chwili ten, to zrzeczenie gdzieś tam, to cytuję media, jest gdzieś w drodze na, do województwa lubuskiego. Ale pomijając te kwestię tego immunitetu i tego, czy on się zrzekł tego immunitetu, czy my jako większość będziemy musieli w ogóle jako posłanki i posłowie głosować, to to, to w ogóle jest dla mnie niezręcznie, żebym jako jeden z posłów musiał komentować zdarzenia drogowe regularnego pila, pirata, który e, występuje jako re recydywista. Ale Robi my... to po raz kolejny no i nie po raz drugi czy po raz trzeci, tylko po, po raz nasty. Niestety Polacy y przodują w y przekraczaniu prędkości. Pan Sławomir Cygler, y mogę chyba powiedzieć, przyjechał do nas na rowerze. Tak. Wiceburmistrz warszawskiej y dużej dzielnicy i na tym rowerze pewnie pan też wielokrotnie różne ryzykowne zachowania kierowców na drodze obserwuje. Mhm. Ja tak. też jestem rowerzystą, muszę powiedzieć, że rowerzyści niestety też łamią prawo. Ale nie rozmawiamy teraz o rowerzystach, tak. tylko to Pośle, ale który, żeby dobrze notorycznie chodzi o to, że wystwarza śmiertelne zagrożenie przekraczanie kilkadziesiąt wszy, wszy, kilometrów wszystkim na godzinę. może się zdarzyć, złamać prawo. Nie, panie pośle. Problem polega może. na tym, Raz, że 17 jest przyzwolenie w redaktor, Polsce mam... na łamanie przepisów drogowych. Nie, to nie jest przyzwolenie, prze przepis, ale Nie możemy przestrzegać też... prawa w każdej innej dziedzinie, pani? ale jak siadamy za kierownicą, ja coś nam daje y, jakieś niewytłumaczalne pani prawo ja łamania przepisów. I w ale sposób próbuje skandaliczny w chwili, jakby... poseł Mejza je. Ale pani próbuje mnie w tej chwili albo ubrać w rolę obrońcy posła Mejza, albo w rolę nie, ja albo w rolę osoby, która opiniuje pozytywnie łamanie prawa. Nie. Nie, to nie jest dopuszczalne, ale też nie możemy mówić, przepraszam, z tym szacunkiem dla pana burmistrza, że tylko kierowcy, ja też jestem rowerzystą i niejednokrotnie widzę zachowania innych rowerzystów, którzy też łamią prawo. To się zdarza każdemu, niestety, ale nie może się zdarzać w regularnej recydywie po razy. To tak, ja się dwie. tutaj zgodzę. Jakby nie ma sensu, wydaje mi się, szukać, w której grupie jest więcej wykroczeń, w której mniej. Faktem jest, że jesteśmy cały czas dość pobłażliwi wobec kierowców i tak naprawdę dobrymi zmianami w kodeksie drogowym w ostatnim czasie było to danie pierwszeństwa pieszym na pasach i faktycznie od tego czasu widzimy zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych, ale jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. I ta zmiana mentalna jest jedną z tych zmian, która jest potrzebna, żeby właśnie nie dawać przyzwolenia na szczególnie taką recydywę. Dobrze, że pan Mejza, Mejza zniósł, zniu, zrzekł się immunitetu i mam nadzieję, że odpowie za swoje czyny jak najszybciej i, i w skali odpowiedniej do tych 200 punktów, które kolekcjonował, jakby grał w jakąś grę po prostu. Także no, ryba psuje się od głowy. Jeśli mamy taki przykład z samej góry no to wydaje mi się, że nie jest to zdecydowanie dobry przykład. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o pobłażenie kierowcom. I w miastach szczególnie mamy naprawdę mnóstwo takich kwestii, jak choćby hałas, który jest generowany przez, przez kierowców i, i z którym nie możemy sobie poradzić, bo nie ma w Polsce przepisów, które by pozwalały na ustawianie radarów akustycznych, które funkcjonują z powodzeniem za granicą. To jest jeden z tematów, który polecam, żeby zajęła się koalicja rządząca, bo jest to ono niejako powiązane. Pano, Panie, teraz tylko powiem, że przybyłem do Państwa pieszo. Bardzo ekologicznie pochwalamy, tym bardziej, że jesteśmy blisko Sejm i Myśliwiecka 357. Zawsze serdecznie witamy wszelkich piechurów, którzy do nas zdążają. Teraz krótko o tym, o czym donosi portal OkoPress, który pisze, że. Możliwość rejestrowania w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą nie będzie dotyczyła wszystkich takich związków, ale będzie dotyczyła wyłącznie dwóch panów, Jakuba i Mateusza, którzy domagali się tra takiej transkrypcji tego swojego zawartego za granicą małżeństwa. Podobno nawet y, u boku y, y, y, pana premiera powstał jakiś zespół specjalny, którego celem jest ograniczenie tych zapisów, które jeszcze niedawno rząd przedstawiał jako swój sukces. Jeśli to się potwierdzi, to trzeba powiedzieć, że jest to absolutna kpina. Wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk jeszcze w 2011 roku mówił, że weźmie na tapet Małżeństwo. Ale pan już przesądza, nie wiedząc, czy w ogóle pani redaktor stawia e, prawdopodobieństwo, że coś Dlatego takiego mówi. A pan, pan mówi, jeśli to się potwierdzi, to się potwierdzi. i Panie jakąś pośle, taką jasną ale... płytą krytyki ja mam, pre premiera. Mam nadzieję, mam mimo nadzieję, tego, że pan powiem... nie może tego potwierdzić, czy taki zespół. Czy pan, pośle, albo czy czy pan mi teraz potwierdzi, że to będzie się ograniczało nie. do jednej pary, Panie czy pośle, do wszystkich? Ale ja tylko mogę to, powiedzieć jedno. Pracujemy. Nie, ja dodam w... tylko adwocem i zaraz, y, zaraz y, oddam panom głos. Portal OKO Press cytuje swoją korespondencję z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gdzie... Yy, orzeczenie, yy, yy, czytamy w tej korespondencji, zapadło w sprawie indywidualnej, na gruncie obowiązujących przepisów i w tej konkretnej sprawie ma charakter wiążący. A później pani redaktor powiedziała o jakimś zespole, który ponoć pracuje przy premierze, który ponoć ma ograniczyć. To... Ja się odnoszę do tego. Mm -hmm. Ja mogę powiedzieć jasno. Yy, prawo w Polsce tworzy się nie w kancelarii premiera, tylko w Sejmie, później w Senacie. I w Sejmie pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na związki partnerskie osób tej samej płci i również zwią związki osób kobiety i mężczyzny. I to będzie tak, ten zapis małżonek jeden, małżonek Nie dwa? Ja nie umiem pani powiedzieć, jaki będzie dokładnie ten zapis, ponieważ mhm. ta ustawa nie jest jeszcze skierowana e, z drukiem do laski nie, do, nie jest skierowana do laski marszałkowskiej i nie ma nadanego numeru druku, więc ja jako poseł, który nie pracuje w tym zespole, nie umiem pani na to pytanie odpowiedzieć, jaki będzie kształt początkowy, kiedy zostanie ta ustawa złożona. Tym bardziej nie mogę przesądzić, jaki będzie kształt na koniec, kiedy wyjdzie ta ustawa z Sejmu. Ja mogę Pani tylko powiedzieć jedną rzecz. W swoim imieniu jestem za tym, by jak najszybciej w Polsce dopuścić prawo zawierania małżeństw związków partnerskich, ponieważ jest to elementarne e, prawo człowieka. Nie mówimy tutaj o kwestiach... Ale ta ustawa też, są, o której jakąś... pan mówi, prawdopodobnie mm -hmm. nie zostanie podpisana przez prezydenta, czy w takim razie... To, to nie znaczy, że myślą... nie mamy jej stworzyć w Sejmie i jej przeprocedować. E, a teraz na moment, jeśli pani redaktor pozwoli do orzeczenia... E, Panie pośle, ale trybunału. nastąpiła mm -hmm. niedobra... Y, niedobry brak równowagi. Y, nastąpił pan Sławomir Cygler ma zdecydowanie za mało głosów y, naszej audycji. Chciałbym wrócić raz jeszcze do roku 2011, gdzie Donald Tusk mówi, że do związków partnerskich wróci, weźmie je na tapet zaraz po wyborach. To był 2011 rok. Minęło 15 lat tego, od tego czasu i ta karuzela się dalej kręci. Cały czas słyszymy, że będą jakieś rozwiązania, że będziemy coś uznawać tutaj, jak się okazuje, być może będziemy uznawać w przypadku jednej konkretnej pary, a nie wszystkich par i mija naście lat i ja myślę, że już maski opadły i nikt, nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak jak bardzo konserwatywny jest Donald Tusk, jak bardzo konserwatywny jest jego rząd i koalicja obywatelska. Szanowni Państwo, to była wręcz okazja dla koalicji obywatelskiej, żeby ucywilizować chociaż trochę ten temat, który jest naprawdę istotny dla wielu ludzi w Polsce. Przypomnę, że badania z października zeszłego roku mówią, że ponad 50% osób w Polsce jest za równością małżeńską. Czyli nawet nie mówimy o ustawie Lokator Plus, o tym, że był małżonek 1, małżonek dwa, o transkrypcji tych aktów z zagranicy, tylko w ogóle o równości małżeńskiej. Naprawdę my Zasłużyliśmy na lepszych polityków. Ci politycy, którzy zasiadają w Sejmie, ci, którzy wymieniają się władzą od 20 lat, są konserwatywni i są dużo, dużo bardziej zacofani niż polskie społeczeństwo. To, panie redaktor, ja mam pytanie. Panie burmistrzu, jaką partię pan reprezentuje? Partię razem. Partię Razem. Aha. Tak jest. A pan wie, z kim y, dzisiaj najczęściej głosuje partia razem w polskim Sejmie? Y, partia razem głosuje samodzielnie. Nie sprawiedliwością. Czy pan wie? Do kogo na spotkania chodzi najczęściej? Która posłanka do pałacu prezydenckiego, do pana Nawrockiego? Z kim dzisiaj najbliżej współpracuje Paulina Zawisza? Yy, jeszcze raz, Marcelin Zawisza, Ma, czy Marcelina Zawisza. Marcelina Zawisza, przepraszam. Paulina Matysiak, która nie jest w, w partii razem, Paulina jest w partii razem. A od kiedy nie jest? Od zeszłego roku. Od kilku tygodni. I od kilku pa pan miesięcy, mi panie I że dzisiaj wy uważacie się za partię, która jest tak bardzo wolnościowa, ale najbliżej wam jest do partii, która nie, jest Nie, to jest wasz spin, który powtarzacie nie, nie od spin. dwóch lat. Nie, Polecam, żebyście żeby pan zobaczył, jak, jak ja głosuje pan. Ja polecam, żeby każdy fosław no. i każdy radny głosował wrażenie. według własnego, własnego sumienia, no ja a nie nie nie Według własnego sumienia jestem za tym, by jak najszybciej to skierowano do laski marszałkowskiej, żeby dano mi prawo, żeby ktoś, kto reprezentuje partię razem, na przykład pan, mhm. e, nie mógł zarzucać mniej mojemu ugrupowaniu, że jesteśmy przeciwko temu, tym rozwiązaniom. To by było najlepsze. Pan doskonale wieje, jakby działa na dzisiaj to, większości, to chodzi, większości, chodzi jest to, GBT, większości 15 działa o tego uzyskać. Ale proszę pana, ja to mówię każdego y, razu, kiedy jestem o to pytany, że będę Czyli głosował za związkami mówicie. partnerskimi, a. ale póki co nikt mi tego nie daje y, możliwości zdam, wykazania. nie dano panu możliwości? To jest ciekawe, pan, że, pan, że ludzie od, od naprawdę dekad tam, gdzie, czekają w Polsce na Związku Partnerski, na małżeńską, a panu nie dano możliwości. Nie dano mi możliwości zagłosowania. Widział pan taką Ale pan jest w koalicji rządzącej, pan jest w partii, która sprawuje władzę, w od 20 lat Dzisiaj... I naprawdę pan też może tworzyć pana, akty prawne. Ja się z nikim na ja nic nie wymieniam. Na pewno nie będę się z panem Panie wymieniał. Się... Chyba że na ciosy, jak pan bardzo chce. Chcę panu powiedzieć y, dzisiaj, jako jeden cios, który wyprowadzę, pana koleżanki i koledzy weszli z listy lewicy do Sejmu. Nie wzięli odpowiedzialności za, za współtworzenie prawa. Ponieważ nie z zależy rządzą. Ale moment, o pan, w Sejmie. Pozwoli pan, hmm. pan. Y, nie wzięli współodpowiedzialności weszli w opozycję. W tej współ, opozycji bardzo blisko współpracują z Prawem i Sprawiedliwością. Pan doskonale wie, jak wygląda dzisiaj arytmetyka sejmowa i pan wie doskonale, ile głosów jest potrzebne do tego, żeby taką ustawę przeprocedować. Pan doskonale wie, kto w, tej, w tym zespole dzisiaj wiedzie jeśli chodzi o stworzenie tej ustawy. To są... Pana najbliżsi współpracownicy, z którymi pan pana ugrupowanie brało y, odpowiedzialność za listę Lewicy w 2023 roku. Czyli y, repre, y, posłanka Kotula, która reprezentuje Lewicę i posłanka posłanka, która reprezentuje Polskie Stronnictwo minutę. Ludowe. Koalicja Obywatelska, którą ja reprezentuję i będę się wypowiadał za koalicję obywatelską, jest gotowa, by jak najszybciej to głosować. No ale powiedział pan, że nie jest gotowa ustawa. Mamy ostatnią minutę. Czy chociaż pogodzę panów na przykład w kwestii, z razem, bracie, pani w niczym nie kwestii pana Sławomira Cęckiewicza, czy ma dostępy, czy nie ma po y, oddaleniu y, skargi kasacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premiera? Się, bardzo krótko proszę. po tej ogłoszeniu decyzji, zanim dostanie z powrotem te dostępy, to jeszcze musi się zakończyć jakieś postępowanie, zdaje się. Także tutaj mamy kontrolne, jeszcze tak. chwilę, tak, żeby... A de facto musi powstać nowe postępowanie, które raz, że będzie kontrolne, a drugie, e, wydaje się, że po pierwsze, będzie musiał przejść od nowa całą procedurę uzyskania dostępu. A jednak... I to wszystko w trójce. Trójka jednak łączy, tak y, widzi pan skrajne postawy. Przed chwilą pan się zarzekał. Moja że postawa nie jest nie powie co do Powiem pani nic, więcej, co do zasady. Co powiedziałby myślę, przedstawiciel partii razem, a jednak e, e, panowie się partią Z partią zgodzili. razem, co do zasady, mam największy problem, że wchodziła z listy z, e, tej strony demokratycznej, ale nie zasiliła i nie wzięła odpowiedzialności. Rozmawiajcie teraz o pozycji, Z kolejnymi a teraz wyborami a teraz rozmawiajcie o tej. I do lewicy, do i do lewicy do z której wzięliście manet. I najbardziej mnie zastanawia, pan, ma do rządu i teraz nie potrafi razem, tupnąć już nogą, Już w tej kiedy... chwili przebiera, miałem nie pukać w stolik, mieliśmy nie pukać stolik, ale muszę to zasymbolizować, już pukacie, przebieracie nogami do tego, żeby lewica znowu was puściła e, na listy. To jest odpowiedzialność marszałka tego a nie moja. To na całe szczęście nie będzie was wtedy w polskim scenie. Niech się pan po, poseł nie <śmiech> zarzeka, bo jeszcze Bardzo dużo pan się w wspólnych list może wydarzyć. Mogą państwo też te debaty toczyć zawsze. W trójce nasze drzwi do debat politycznych są otwarte. Dzisiaj to byli pan by poseł Konrad Frysztak bardzo z Policji dziękuję. Obywatelskiej i wiceburmistrz Ochoty reprezentujący partię Razem, Sławomir Cygler, Agnieszka Laskowska. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Puls trójki. Yeah. Sky Mine Midnight Trail w trójce, 9 minut do godziny 18. Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Małgorzatą Scheinert. Jeżeli mają państwo na nie ochotę, to dwie dwójki, siedem trójek to jest telefon, który powinni państwo w tym momencie wykręcić. 20 kwietnia godzina 19.00, studium imienia Agnieszki Owieckiej. to wszystkie dane, które są państwu potrzebne, to już za 5 dni. A Małgorzata Scheinert, Scheinert, pod której okiem uczyli się pisać m.in. Magdalena Grzebałkowska i Mariusz y, Szczygieł, pojawi się na rozmowie z Michałem Nogasiem. Opowie mu o swoim życiu prywatnym i zawodowym. To jest spowiedź, można powiedzieć, która pojawiła się w książce Chłodnia, czyli Grzejnia. Małgorzata Szeinert wychowała całe pokolenie polskich reporterek i reporterów. Teraz w tej książce swoje życie prywatne i zawodowe opisuje i opowie o nim, to przypomnę jeszcze raz, Michałowi Nogasiowi w poniedziałek, 20 kwietnia 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli państwo mają ochotę pojawić się tam, właśnie w tym terminie dwie dwójki się ten trójek to numer dla Państwa, a Państwo dzwonią yy, też yy, między innymi w sprawie toru w Poznaniu, który został zamknięty ze względu na hałas. W sprawie tej sytuacji z Torem Poznań, ponieważ ta sytuacja mi się wydaje analogiczna do tej, o której było głośno jakiś czas temu, gdzie ludzie wyprowadzali się na wieś, a później mieli pretensje, że, że pachy im, że tak powiem, psują samopoczucie. Tutaj sytuacja jest analogiczna, że ludzie też osiedlali się w pobliżu miejsca, które de facto generuje hałas Teraz z tego powodu no, jest jak jest, czyli mamy zamknięty tor, który służy ogółowi społeczeństwa. Jestem mieszkańcem Ławicy, przy którym jest Tor Poznań i my tutaj jako mieszkańcy się bardzo cieszymy z tej decyzji o zamknięciu Toru Poznań, ponieważ on generuje ogromny hałas praktycznie codziennie, o czym się mało mówi, bo to nie są tylko zawody raz na dwa tygodnie, tylko praktycznie codziennie są na nim komercyjne jazdy, które emitują ogromny hałas pomiędzy 9 rano a 18 i uważam, że obie sportowy, który generuje taki duży hałas, no nie może funkcjonować w nowoczesnym mieście, w obrębach miasta. Jest to po prostu niezdrowe dla mieszkańców. the snallion racjonalizatorską, a może by tak przez radio podawać komunikaty, że poseł Mejza prowadzi samochód, czyli najlepiej gdzie prowadzi, żeby Polaki szaraki jednak zmykały te śledzie jak król jedzie, a jest w końcu takie ryzyko, że pan poseł Mejza w końcu i zabije, więc może byście nadawali takie informacje. Uwaga, Mejza na 17, Bardzo proszę. Chcemy żyć.